Nasza ziemia, plemiona świata kontra rządza pieniądze. Gazociąg w Autaju. Telengitowie są rdzennymi mieszkańcami wewnątrz Rosyjskiej Republiki Ałtaju położonej na pograniczu Chin i Tuwy. Od co najmniej 8 tysięcy lat autajskie ludy udają się na Ukok Plateau, gdzie grzebią swoich zmarłych, odprawiają obrzędy i składają ofiary na cześć nieba, gór i wody. Także dziś członkowie ludu Telengit kultywują tradycyjne rytuały w otoczeniu kurhanów i petroglifów, pamiątek pozostawionych przez wspólnych przodków. Członkowie społeczności zachowali wiele rodzimych ścieżek wraz z klanowo-rodowym systemem społecznym. Przez wieki życia w trudnym i nieprzyjaznym otoczeniu, o suchym klimacie i wiecznej zmarzlinie wytworzyli całkowicie samowystarczalną gospodarkę opierającą się na pasterstwie, myśliwstwie i rybołówstwie. Niewielu rdzennym mieszkańcom Niewielu rdzennym mieszkańcom wschodu udało się tak uchronić tak wiele elementów własnej kultury podczas dekad ingerencji i niszczenia lokalnych tradycji celowej polityki prowadzonej przez radzieckich notabli. Dzisiaj Telengitowie i inne ludy autaju stoją przed nowym, niepokojącym wyzwaniem. Rządy Chin i Rosji planują budowę gazowego rurociągu, który pobiegnie przez Syberię do państwa środka. Planowany rurociąg przetnie idealnie Złote Góry autaju znajdujące się na liście. Światowego Dziedzictwa UNESCO Święty Obszar Ukok Plateau i osiągnie ostatecznie Park Narodowy Kanas w Chinach jeden z ostatnich niezabudowanych pustynnych obszarów w tym kraju Centralne plany chińskiej i rosyjskiej administracji prowadzone są bez żadnych konsultacji społecznych. Zagrażają nie tylko tradycji lokalnych społeczności, ale i delikatnej strukturze środowiskowej regionu. Gazociąg dotknie obszarów chronionych, zamieszkanych przez rzadkie zwierzęta wpisane do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych, w tym pantery śnieżne, górskie owce argali, orły stepowe i wiele innych. Budowie rurociągu towarzyszyć będzie powstanie dróg, które ułatwią kłusownikom pen regionu. Szczególnie zagrożone w tym względzie pozostaną irbisy, czyli pantery śnieżne, które choć trudno uchwytne, przemieszczają się stałymi szlakami. O wsparcie do społeczności międzynarodowej zwrócił się przewodniczący telengickiego związku Eretchui Roman Tadyrow. Jako przedstawiciel ludu Telengit z Republiki Ałtaju proszę o wsparcie w prowadzeniu kampanii przeciwko planom budowy gazociągu z Rosji do Chin przez Dolinę Czuja i Ukok Plate. Dla nas Ukok jest świętym terytorium. Przez wiele stuleci nasi przodkowie odprawiali tam rytuały i chowali zmarłych. Rurociąg przez Ukok Plate zniszczy wiele zabytków o znaczeniu naukowym i historycznym i co ważniejsze niezbędnych dla świętych tradycji naszego rodu. Tadyrow przestrzega, że zniszczenie wiecznej zmarzliny w Ukok jest szczególnie niebezpieczne, gdyż przyspieszy topnienie lodowców. Ostrzega także przed zagrożeniem sejsmicznym w południowym Autaju. Region jest narażony na trzęsienia ziemi, które mogą spowodować katastrofalne nieszczelności w rurociągu i wycieki. Budowa gazociągu zagraża naszej lokalnej gospodarce. Apelowaliśmy do rosyjskich i chińskich agencji rządowych oraz Gazpromu, ale nasze prawa i potrzeby są ignorowane. Naszą jedyną nadzieją jest szeroko zakrojone międzynarodowe wsparcie. Zwracamy się do Was z prośbą o wysyłanie listów protestacyjnych do firm i rządów Rosji i Chin. Postulaty plemion poparło wielu lokalnych polityków z Republiki Ałtaju. Członek Miejscowego Zgromadzenia Narodowego Urmat Kniazjew nazwał rurociąg biegnący przez święty obszar Ukok Plato moralną przemocą wobec ludzi. Felieton Damiana Żukowskiego dla radia Wolne Media czytał Jan Osik.